Autopromocja. Minęła godzina piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia.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 ani słowa, ani działania nie zmierzają do uspokojenia sytuacji, tylko do jej eskalacji. Tutaj zmiennych jest wiele, a dwie główne są po prostu nieznane. One się zmieniają często z godziny na godzinę. Ministra. Działania Iranu, działania Stanów Zjednoczonych widzimy niestety trend. Trend jest negatywny. Do wtorku włącznie litr klasycznej 95 będzie kosztować 6 ,21 zł groszy, benzyna 98 6 ,82 zł i za litr, a olej napędowy 7 ,87 zł groszy za litr.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 40 tysięcy osób zgromadziła droga krzyżowa w Koloseum. Misterium męki Pańskiej po raz pierwszy przewodniczył papież Leon XIV. Od lat nabożeństwo opasyjne w dawnym amfiteatrze jest wołaniem o pokój oraz modlitwą za cierpiących. Prima Jezu.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 Cały wieczór wokół Koloseum panowała ciemność, którą rozświetlały tysiące świec i pochodni trzymanych przez tłumy zgromadzone przed Amfiteatrem. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa ulicami Warszawy przeszła 30. Centralna Droga Krzyżowa. Krzyż nieśli m.in. harcerze, siostry zakonne, Straż Miejska, a także ruchy i stowarzyszenia katolickie. To jest coś co daje nam poczucie takiego bycia w tym wielkim kościele. W kościele nie tylko swojej parafii ale w kościele warszawskim. To że jest tutaj tyle ludzi i też możemy w tym uczestniczyć jest naprawdę niesamowite. Te drogi krzyżowe po to są dla nas ale dla tych też których mijamy. Manifestacja wiary naszej. To jest piękne świadectwo wiary. Świadectwo wiary Warszawy pobożnej, Warszawy wierzącej, Warszawy która wierzy Święta zmartwychwstania nie zaczynają się od wielkanocnego poranka. Stacja 14. Jezus złożony do drogu. Pierwszą centralną drogę krzyżową w Warszawie zorganizowano w 1994 roku. Na świąteczne śniadanie zapraszają dziś Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy imienia Świętego brata Alberta i diecezjalna Caritas. To propozycja dla wszystkich, a zwłaszcza dla ludzi, którzy nie mają z kim spędzić świąt, mówi ksiądz Piotr Potyrała. Są ludzie samotni, biedni, bezdomni, tacy ludzie, którym brakuje pieniędzy albo brakuje drugiego człowieka. I właśnie dla takich osób i dla każdego, kto czuje taką potrzebę, Caritas Diecezji Rzeszowskiej we współpracy z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy imienia Świętego Brata Alberta organizuje śniadanie wielkanocne. Będzie poświęcenie pokarmów wielkanocnych, życzenia, a następnie wspólny posiłek. Początek świątecznego spotkania dziś o godzinie 10 w Centrum Charytatywnym Rzeszowskiej Caritas przy ulicy Janastyki 21. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Na południu miejscami silne zamglenia oraz lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od minus 1 do plus 2 stopni, a w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami początkowo we wschodniej, a później północnej i zachodniej części kraju. Przelotne opady deszczu, temperatura na przeważającym obszarze od 11 do 16 stopni, a na północy kraju chłodniej od 7 do 10.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 Autopromocja Kiermasz pod kogutkiem Magazyn Kultury Ludowej Program pierwszy Polskiego Radia Mariana Krill, witam bardzo serdecznie. Dziś Wielka Sobota, ostatni dzień przed Wielkanocą, czas na święcenie pokarmów i ostatnich przedświątecznych przygotowań. W kiermaszu pod kogutkiem etnolożka. Profesor Mariola Temuchowicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie opowie, co wypadało, a co było zakazane w Wielką Sobotę. Jak przebiegały ostatnie przygotowania do Wielkiej Nocy na Lubelszczyźnie i polsko-ukraińskim pograniczu. Także poznamy tradycje z związane z wielkanocnym, wiosennym kolędowaniem. O czym opowiadają łałymki opowie profesor Gustaw Juzala z Uniwersytetu Wileńskiego oraz Loreta Gregorowicz z Białej Waki na Litwie, gdzie m.in. śpiewa w Zespole Ludowym łałymka. W tym roku po raz pierwszy ukraiński Kościół greskokatolicki katolicki w Polsce również obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego. Zawsze w tym czasie w audycji Kiermasz pod Kogutkiem słuchamy również i ukraińskich pieśni tradycyjnych związanych z Wielkim Postem. I zacznijmy od zespołu Stodyvnica na Sionskiej Chori очку Qual Na pustej Jakie znaczenie miały ostatnie dni przed Wielkanocą, a zwłaszcza Wielka Sobota w tradycji ludowej? Co można było robić tego dnia, a czego nie wolno było robić? Jak wyglądały ostatnie przygotowania do świąt, a także jakie były tradycje z tym związane, w szczególności na Lubelszczyźnie i na pograniczu polsko-ukraińskim? O ludowych tradycjach Wielkiego Tygodnia i Wielkiej Soboty dalej opowiada etnolożka profesor Mariola Tymochowicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wielki Post jest na pewno taką formą przygotowania duchowego i cielesnego, bo w przeszłości, teraz to już może trochę mniej restrykcyjnie, ale w przeszłości mieszkańcy wsi, oni bardzo podchodzili do postu, tak wyjątkowo traktowali ten czas, można tak powiedzieć wręcz jak żałobę to było konieczne zachowanie takich zasad, które też obowiązują przy żałobie, czyli ubierano się skromnie, tylko w takie ciemne kolory, rezygnowano z żywych kolorów, z ozdób wszelkich rezygnowano w domu, nawet lustra zasłaniano, czyli tak jak to miało miejsce właśnie w momencie, gdy w domu leżała, zmarła osoba. Poza tym też no, oczywiście wszelkie zabawy wtedy milkły, instrumenty muzyczne chowano. Nawet już w Wielkim Tygodniu uciszano, jeżeli ktoś tam zagłośno mówił, czy śmiał się, to nakazywano im zamilknąć, czyli była taka wyjątkowa atmosfera, atmosfera, która miała przygotować ludzi. Poza tym jeszcze pamiętajmy, że Wielki Post też nakładał pewne wymogi, czyli tutaj obowiązywał post ilościowy i jakościowy, czyli przez cały okres Wielkiego Postu nie spożywano produktów mięsnych, a dodatkowo w środę, sobotę i piątki. Nie jedzono też tutaj produktów mlecznych i wyrobów z mleka i oczywiście też jajka na ten czas były odstawiane, a Wielki Tydzień i szczególnie te ostatnie dni, czyli piątek i sobota, to był czas tak zwanego suszenia, czyli wtedy ludzie najbardziej ci wierzący, praktykujący generalnie albo w ogóle rezygnowali z jedzenia, Albo ograniczali się tylko do jednego posiłku i to był z reguły chleb i woda. Czyli ten czas Wielkiego Postu był takim czasem przygotowań, kiedy też starano sobie narzucać pewne takie ograniczenia. Na przykład wiele osób rezygnowało z palenia tytoniu, picia alkoholu. Generalnie też na przykład uważano, że w czasie Wielkiego Postu są tak zwane martwe noce, czyli nie uprawiano seksu, bo wierzono, że to jakby nie przyniesie żadnych korzyści. Poza tym też jałmużna obowiązywała. Wiadomo, że na wsi w przeszłości ludzie nie mieli pieniędzy, więc jakby w takiej formie nie mogli tej jałmużny realizować, ale starali się pomagać sąsiadom, szczególnie tym najbardziej ubogim. A pamiętać trzeba, że ten Wielki Post przypadał na okres przednówka, czyli czas, kiedy tego jedzenia tak naprawdę już niewiele było, brakowało nawet wręcz właśnie dla tych najuboższych. I właśnie ci najbogatsi gospodarze mogli się w ten sposób tą jałmużną wykraczać, Okazać, że wspomagali tych najbiedniejszych, przekazując im produkty spożywcze, z których na przykład mogli przygotować sobie śniadanie wielkanocne i później spędzić ten na, ucztę, na tą ucztę wielkanocną. Jeśli już jesteśmy przy jedzeniu, to takie tradycyjne potrawy, które były w Wielkim Poście i też na Wielkanoc oprócz znanych, być może coś tutaj na Lubelszczyźnie było takiego, co odróżniało od reszty terenu Polski. Nie, nie było aż takich. Generalnie wiadomo, że tak jak wspomniałam, nie spożywano żadnych produktów mięsnych. Zamiast tłuszczu zwierzęcego zamieniano na tłuszcz roślinny, a w środę popielcową żur był taką potrawą, którą należało spożyć i, i też śledzie. W pozostałe dni dominowała kapusta kiszona, dominowały też produkty mączne, jakieś tutaj kluski, placki ziemniaki też, no i oczywiście kapusta kiszona, której jeszcze tutaj dosyć sporo było. Natomiast już na same święta to tak śniadanie to wielkanocne było przygotowywane z tego, co znajdowało się w koszyczku. Więc te koszyki w przeszłości były znacznie większych rozmiarów, czasami nawet dodatkowo w jakiejś płachcie jeszcze do poświęcenia zanoszono chleb, zanoszono bułkę pszenną i też bardzo Natomiast w tym koszyku musiały się znaleźć produkty z mięsa. Nawet czasami ci najbogatsi gospodarze to i głowiznę. Tutaj przygotowywali obasy, były też mięso, słonina. Czyli też trzeba wspomnieć, że przed Wielkanocą ci gospodarze, którzy mogli sobie na to pozwolić, to robili świniobicie. To zresztą na wsi było tak przyjęte, że albo świniobicie się odbywało na Wielkanoc, albo na Boże Narodzenie. I zazwyczaj i też się tak albo rodzina, albo sąsiedzi umawiali, że jeżeli jeden z sąsiadów bił na Boże Narodzenie, to drugi musi na Wielkanoc i wtedy sobie jakby oddawano tą część świni, tą ćwiartkę, którą sąsiad użyczył im na Boże Narodzenie. No to oczywiście wiązało się z tym, że w ogóle mięso powinno być na święta, bo to wyróżniało ten szczególny czas, a dwa, że no wiadomo, mieszkańcy wsi nie mieli takich możliwości, jak my dzisiaj, związane z przechodzeniem z konserwacją mięsa, więc to dzielenie tej świni na cztery czy tam na więcej, nawet na osiem cząstek, i dzielenie się ze wzajemnością, a później trzeba było się zrewanżować z, z sąsiadami, to było bardzo powszechne. No i, i też jak się Państwo domyślacie, że po tych 40 paru dniach. Yy, Postu. Ludzie do tej uczty no, z, z taką radością zasiadali i z wielką przyjemnością to mięso, które było przygotowywane tam kilka dni wcześniej spożywali. Więc tutaj też te przygotowania tak naprawdę już takie do samych świąt rozpoczynały się od Niedzieli Palmowej. To był taki czas Niedziela Palmowa, czyli świętowanie związane z przygotowaniem palmy, z poświęceniem, tej palmy na mszy i później też było ważne, ta palma ona była wykorzystywana w różnych sytuacjach też podczas innych dni w ciągu roku. Sama palma była oczywiście w domu przechowywana i wierzono, że przez to, że została poświęcona, to ma szczególną moc, taką ochronną będzie zabezpieczać dom od różnego rodzaju nieszczęść, a przede wszystkim od pożaru, którego w przeszłości jakby najbardziej się obawiano. Poza tym też tą palmę wykorzystywano w niektórych miejscowościach, na przykład zatykano ją w polu, co miało zapewnić urodzaj, ale też tutaj na Lubelszczyźnie przyjęty był taki zwyczaj, że kiedy pierwszy raz wypędzano bydło na łąki właśnie wiosną, to gospodyni dotykała te zwierzęta tą palmą, co miało też im taką ochronę zapewnić na cały ten czas, kiedy będą właśnie poza domem wypasane. Poza tym też do poświęcania, do poświęcania ziarna też mogła być wykorzystywana ta palma. No i dzisiaj też jest w taki sposób wykorzystywana, jak ksiądz przychodzi po kolędzie, to się stawia wodę w talerzyku i właśnie tą palmą i on święci nasze mieszkania, czyli ma ta palma zastosowanie do dzisiaj. Natomiast stare palmy były palone w Wielką Niedzielę. Kiedy były ogniska rozpalane przy kościołach, wtedy wierni nosili takie stare palmy i później z tego popiołu, który był zebrany, ksiądz przechowywał do następnej środy Popielcowej. Z innych takich przygotowań to pierwsze dni, czyli poniedziałek, wtorek były raczej poświęcone na takie praktyczne obowiązki związane z przygotowaniami domu, czyli wysprzątaniem domu, pomalowaniem święta stanowiły też taką okazję, żeby wybielić ściany, wybielić piec, więc te dni, dwa pierwsze dni Wielkiego Tygodnia poświęcano na takie praktyczne zajęcia. Starano się też wykonać wszystkie takie obowiązki gospodarcze, na przykład prano w te dni, drewno rąbano jeszcze, jak były jakieś takie inne prace przy, przy gospodarstwie, żeby wszystko wykonać te prace, bo już w dni świąteczne, czyli od piątku, soboty i w niedzielę i później w poniedziałek, żeby takich czynności nie wykonywać, bo to już były dni świąteczne, wtedy tylko ograniczano się do takich prac obowiązkowych, jak prace przy zwierzętach. Jedynie była też taka ta zasada tutaj na Lubelszczyźnie, że w Wielką Sobotę gospodarz powinien rozpocząć jakąś pracę w polu, co miało mu też zapewnić urodzaj. Ta praca to mogła być tylko na chwilę wykonana, ale ważne było, że właśnie w tym dniu, w Wielką Sobotę, co miało mu właśnie tutaj zapewnić to powodzenie w pracach tutaj rolnych, tych polowych. W środę już też rozpoczynały się te pierwsze takie udziały w, w praktykach religijnych. Też trzeba pamiętać jeszcze, że w Wielkim Tygodniu, tak naprawdę właśnie od niedzieli, zaczynano też zdobić pisanki. Czyli ten Wielki Tydzień też był na to poświęcony. Pisanki, które odgrywały ważną rolę w tym obrzędzie, które były ważnym darem, pisanki w przeszłości wykonywały tylko kobiety. To była taka praca tylko kobietom przypisana, nawet wręcz źle było widziane, jeżeli mężczyzna był w izbie w tym czasie, kiedy kobiety malowały, zdobiły. U nas na Lubelszczyźnie dominowała technika batikowa, czyli zdobienie woskiem. Przyjęła się też taka metoda, później jak już ten wosk był nałożony, ta pisanka była odpowiednimi kolorami zabarwiona. Na koniec zazwyczaj to tło było czarne, takie ciemne i wymyślono taką dodatkowy sposób jeszcze przeozdabiania, zmiany tła, czyli wytrawiania pisanki. Czyli jak już ona była ozdobiona miała ten czarny kolor przed zdjęciem wosku, pisanka była zanurzana w kwasie z kapusty kiszonej czy z buraków kiszonych, co sprawiało, że zyskiwała ona białe to też taka metoda, która u nas na Lubelszczyźnie się rozpowszechniła i bywała stosowana. Pod koniec XIX wieku też na Lubelszczyźnie zaczęto stosować tą technikę skrobania, czyli wykorzystywano brzytwy, jakieś ostre narzędzia i jajka na jeden kolor tutaj zabarwione były w motywy takie geometryczne, w motywy takie solarne, rozety, krzyże w linie, malowane z czasem też, motywy roślinne zostały wprowadzone, a po drugiej wojnie światowej zomorficzne, czyli z, zwierzątka, czyli te, te, które się najczęściej kojarzą z Wielkanocą, czyli baranek, w ostatnich latach też kurczątka, zajączki, tak. I też po drugiej wojnie światowej kobiety zaczęły wprowadzać napisy, czyli wesołych świąt, y, alleluja. I muszę powiedzieć też, że w ostatnich latach zaczęły też podpisywać swoje prace, co w przeszłości oczywiście nie było w ogóle stosowane. Dzisiaj jest sobota, oj przewodnio już wiemy, oja bo w te sobotę pisanki piszemy, pisanki piszemy, oj piszemy ich wiele. Oj, będziemy chłopcom dawać w przywódnio niedzielę. Będziemy chłopcom dawać rozowe w kresecki, a chłopcy na odpoście kupią pocioreckie. Kupią pocioreckie oj kopio oje ojej jeszcze do tego różowych stąd Pani wspomniała o tym wyciszeniu, kiedy nie, nie wolno było już tak nawet głośno mówić w Wielkim Tygodniu. A co jeszcze było takiego charakterystycznego w te ostatnie dni, czyli Wielki Czwartek, Piątek i mhm. Sobotę, jeśli chodzi o takie powiedzmy wierzenia ludowe, które się przeplatały z religijnymi motywami? Tu jeżeli chodzi o Wielką Sobotę, to przede wszystkim właśnie święcenie pokarmów i te pokarmy później były przynoszone w okolicach na przykład hełma, gospodyni z tym koszyczkiem, który przyniosła, z poświęconym koszyczkiem, który przyniosła z kościoła, obchodziła dom trzykrotnie, wierząc, że to działanie zabezpieczy też dom od różnego rodzaju nieszczęść. Poza tym też te składniki poświęcone bywały wykorzystywane do różnych celów. Jajka oczywiście tutaj, które symbolizowały życie, płodność, tą rozwijającą się też przyrodę, one służyły do celów właśnie takich ochronnych, do celów również leczniczych, no, no i, i też do celów takich zalotnych, miłosnych. Same okruszki, które zostały, te obierki z pisanek, poświęconych oczywiście, wierzono kobiety na przykład kurom pod gniazda podkładały, żeby się kury dobrze niosły. Rozsypywano też takie skorupki po polu, na przykład tam, gdzie rosła kapusta, wierząc, że robactwo nie będzie niszczyło tutaj plonów. W okolicach Puław był taka, taki zwyczaj, że gospodynie w trzech rogach izby zostawiały te skorupki, wierząc, że zabezpieczy to dom od szkodników, że nie będą tutaj do domu przychodzić. Poza tym, te też takie poświęcone jajko zawsze w domu zostawiano. Jedno poświęcone jajko, taką pisankę gdzieś tam za obrazem była trzymana, czy w szufladzie w stole i przez cały rok, żeby też tutaj od różnego rodzaju nieszczęść, od chorób, rodzinę i domostwo chroniła. Pisanką też na przykład gospodyni szła do stajni i toczyła tą pisankę, po grzbietach krów i koni, żeby też tutaj zapewnić im zdrowie. A na przykład słonina, którą też zawsze święcono, zostawiano ją gdzieś tam albo w skrzyni, albo gdzieś w spiżarni i na przykład w czasie żniw, kiedy ręce pękają od pracy, smarowano tą słoniną, wierząc, że ma ona taką moc leczniczą. Zostawiano też tą słoninę, żeby jak to mawiano, świnie się dobrze chowały. Natomiast kości, które pozostawały z tego poświęconego miejsca, zakopywano w ogrodzie, żeby krety nie ryły i nie niszczyły też upraw. Natomiast resztki zjedzenia zostawiano psu, żeby w ten sposób uchronić go od choroby, przede wszystkim od ścieklizny. Ale był też na przykład taki zwyczaj przestrzegany, że wierzono, że po zachodzie słońca już w świąteczne dni, czyli w niedzielę i poniedziałek, nie powinno się jeść święconego, bo inaczej zachoruje się na kurzą ślepotę. Więc tego typu tutaj były zasady przestrzegane. Też na przykład sól, która była poświęcona, wrzucano do studni, wierząc, że będzie ona zawsze czysta. Podobnie też czyniono w wielu miejscowościach w okolicach tutaj Lublina, że wodę poświęconą Wielką Sobotę też dolewano do, do studni, żeby w ten sposób ją tutaj zabezpieczyć, żeby zawsze była czysta. Witaj cierniowo korono, z głogu morskiego pleciono, którą Jezus Pan nad Pany był jak król koronowany upiła ta Pąckiego. Co nie cynią źli żołnierze, gdy ich złość satańska bierze piła ta prosili, zeby wzgardę ucenili, królowi niebieskiemu. Upletli koronę z Sadzili sadzili na głowę Bogu I czcinę Mu w rękę dali, Tak się z Niego naśmiewali. Witaj, Królu Zydowski, tak się ojcu podobało I tak się ty stać musiało Żeby jego syn kochany Był tu ukoronowany Na tej ziemi niskości Przyjął Jezus te korone, Zamiast berła daną czcinę, Jakie je jeste i królowie, z ją na swej głowie, Jak Jezus nazareński. Ta korona bezrubina I diady Mutyzju z nima Nie ze srebra, nie ze złota Była z głogu ciernia wita Dla księcia niebieskiego Lec, skoro jesteś droga Gdyś zdobiła Syna Boga A najdroższe są te kolce Jako diament rubin wielki Tego świata całego czy wszędzie święcono w sobotę? Czy są takie miejscowości, kiedy w niedzielę święcono pokarmy? Nie, u nas sobota już była takim dniem przyjętym, tylko bywało tak, że, że właśnie nie w kościołach. Tylko tam, gdzie nie było w miejscowościach, to ksiądz przyjeżdżał i gdzieś tam albo pod krzyżem, czy pod kapliczką w wyznaczonym miejscu się wszyscy spotykali, albo na przykład najbogatszy gospodarz przywoził księdza i wtedy u niego w domu się wszyscy zbierali i wówczas były te pokarmy. Poświęcane. W sobotę też ogień był palony pod kościołami, wtedy gospodynie zmieniały ten ogień, wygaszały u siebie w paleniskach i przynosiły nowy ogień. Czyli w tym dniu mamy i święcenie pokarmów, święcenie wody i święcenie ognia. W Wielką Sobotę w Janowcu nad Wisłą, tylko w tej miejscowości, co jest też bardzo ciekawe, ale też jakby przypuszczają etnografowie, że wiąże się z zamkiem, który tam był. W każdym razie tam przyjęło się taki zwyczaj, że wieczorem zbierali się młodzi chłopcy, przynosili z kościoła dwa bębny. Jedna grupa z jednym bębnem tutaj po wsi obchodziła, a druga z drugim bębnem. I rozpoczynano wszystko przy ognisku właśnie na wzgórzu zamkowym, a później te dwie grupy rozchodziły się w dwóch kierunkach i później znowu spotykano się przy cmentarzu. Każda grupa miała swój bęben, cały czas grano na nim i obwieszczano tą wieść, że Chrystus z martwych stał, że właśnie nadchodzi to najważniejsze święto w roku. Zachodzono do każdego z domów, gospodarze tam obwieszczając tą niesamowitą nowinę gospodarzom i w zamian też ci młodzi ludzie otrzymywali datki w postaci jedzenia, pisanek, a później w okresie międzywojennym też yy, pieniądze. Niestety ponoć w czasie II wojny światowej jeden z bębnów zaginął, nie udało się go odnaleźć, więc ta tradycja jest nadal utrzymywana do dzisiaj, ale już tylko z użyciem jednego bębna jest jedna grupa i też młodzi się spotykają najpierw na wzgórzu zamkowym, a później stamtąd docierają do wszystkich, nawet teraz już Janowiec to już jest miejscowość, więc tam są bloki, ale też i do, tych, do mieszkańców tych bloków docierają i tam właśnie tą wieś o zmartwychwstaniu Chrystusa starają się przekazać. No to tak naprawdę jest niewiele. To jest jedna z takich tradycji, które się zachowały. W większości te, o których opowiadałam, to już zanikają pisanki. Oczywiście są nadal wykonywane, ale już na przykład mniej restrykcyjnie i sam Wielki Post jest obchodzony. No i te zwyczaje tak zwane takie związane właśnie z tą magią nowego początku, magią tą związ z tymi praktykami mającymi na celu zabezpieczenie życia, zapewnienie pomyślności i urodzaju. Już ludzie na wsi po prostu w nie nie wierzą i już one nie są praktykowane. Już nikt nie trzyma słoniny. Rzadko kto rozsypuje skorupki po polu, ale na przykład spotkałam się z tym, bo też w północnej części Lubelszczyzny była też taka tradycja, że w tym koszyczku wielkanocnym musiał się znaleźć ziemniak, surowy ziemniak i że jeszcze go spodynie niektóre, właśnie ten ziemniak był poświęcony, wkładany tam po to, żeby w momencie, kiedy sadzone były ziemniaki, taki jeden właśnie też ten ziemniak wsadzić i miało to zabezpieczać te ziemniaki, tam te nowe nasadzenia, żeby dobrze i, i, i dużo tych ziemniaków się przede wszystkim mhm. tutaj. O tradycjach ludowych związanych z Wielkim Tygodniem i Wielką Sobotą na Lubelszczyźnie opowiadała profesor Mariola Tymochowicz. Również usłyszeliśmy w tej opowieści pieśni wielkopostne w wykonaniu Anny Malec i Marii Dębskiej. A teraz jeszcze jedna pieśń wielkopostna z Lubelszczyzny w wykonaniu Mariana Kulika. Już dobranoś, już dobranoś, ale nie każdemu, tylko temu Jezusowi ukrzyżowanemu. Tylko temu Jezusowi ukrzyżowanemu. Już dobranoc, już noc, i matuchnie Jego, Która klęczała pod krzyżem, patrzała na Niego. Która klęczała pod krzyżem, patrzała na Niego. Już dobranoc, już dobranoc i wy wszyscy święci Miejcie, miejcie duszę moją ku ścisłej pamięci Miejcie, miejcie duszę moją ku ścisłej pamięci już dobranoc, już dobranoc, stróżu mój, aniele, Ratuj, ratuj duszę moją, póki jeszcze w ciele. Ratuj, ratuj duszę moją, póki jeszcze w ciele. A teraz w Kiermaszu pod Kogutkiem czas na spotkanie z tradycjami z Wileńszczyzny. Badacz kultury i muzyki tradycyjnej profesor Gustaw Juzala z Uniwersytetu Wileńskiego opowie o tradycyjnych wielkanocnych pieśniach łałymkach spotykanych wśród społeczności polskiej na Litwie. Łałymki to pieśni wielkanocne, życzenia wykonywane przez nieżonatych chłopców od wieczoru niedzieli wielkanocnej do świtu poniedziałku wielkanocnego. Pieśni, których adresatami byli gospodarz i gospodyni odwiedzonego domostwa, miały charakterystyczny refren lalym lali, daj lalym, który dał początek nazwie gatunku pieśni wielkanocnych, Łalymki. Ale tę opowieść zacznijmy od zespołu, który też nazywa się Łalymka i który działa w Białej Wace niedaleko Wilna, opowiada jedna z jego członkiń Loreta Gregorowicz. Białawaka ma to do siebie, bo jest takim najmłodszym miasteczkiem rejonu sulicznickiego, budowane w latach 50 jeszcze w Związku Radzieckim, przyjeżdżano tu właśnie z całego Związku Radzieckiego, ale także i w pobliskich wsi, tutaj z rejonu sulicznickiego, Wileńskiego, właśnie z Wileńszczyzny. I chyba dlatego tutaj tak powstało, bo nieraz też myślę, dlaczego właśnie tutaj tak takie miasteczko bez głębokiej historii, bez korzenie, a chyba jednak dlatego, że każdy jak tutaj pojedynczo przyjeżdżał albo z rodziną, nawet domy przynosili swoje drewniane z innych miejscowości, bo tu była praca, tu można było zarobić pieniążki, choć i trudno bardzo, bo to turfowiska byli ale każdy chciał zachować swoją tradycję. Jakoś liczyliśmy, że na Białewatce mieszka ponad 15 narodowości. Niektórych jest tylko jedna, dwie osoby, ale Polaków jest tu bardzo dużo. I właśnie każdy chciał w swój sposób tutaj jakoś no, zachować te swoje tradycje, żeby nie zanikli. A gdy pracowałam tutaj w Domie Kultury kierowniczką, właśnie narodził się taki pomysł z tego, że ci babcie, którzy przychodzili tu, starszego wieku, panie, oni śpiewali te pieśni dawne i takie dla mnie oni byli takim, no trochę takim wynalazkiem, że to takie pieśni z zaciekawieniem, ich słuchałam i nagrywałam też. Miałam zbiór, no ja nie wiem, może pieśni 20, 30, już mi wydawało się, że to bardzo dużo, ale nie miałam takiej wiedzy takiej o, właśnie, żeby zacząć jakoś tam ten zespół prowadzić. No, zapoznaliśmy się z Gustawem też taki, no przez przypadek, bo to było w Polsce, na warsztatach i wtedy tylko dowiedziałam się, że on badał właśnie te nasze tereny od wielu, wielu lat, ma bardzo dużo nagrań i oczywiście ma tą taką bogatą wiedzę. Już z nim było wtedy bardzo odważnie zaczynać te... I to też jeszcze nie z pierwszego roku, gdy poznaliśmy się, zaczęła się ta działalność, ale od tego czasu, kiedy zaczął mieszkać w Wilnie. Bardzo szybko udało się zebrać tych kobiet. Jakoś tak we wrześniu zaczęłam zbierać, już 6 października 2015 roku mieliśmy pierwszą próbę. Tutaj w Białej Wacy odbywają się próby. Większość kobiet pochodzi stąd. Były czasy, kiedy też jest Rutnik. Rutniki to nasza parafia, powiedzmy. I stamtąd też. No, to jest nowa miejscowość, ale w Rutnikach to ludzie po prostu mają korzenie od wieków i tam też były ludzie, kto, no byli ludzie, co śpiewają po prostu stare pieśni. A Lalemka to jest e, gatunek pieśni? Tak, Lalemka to jest gatunek pieśni, takich kolęd wielkanocnych, co śpiewali nieżonaci mężczyźni, kawalerka, od wieczoru niedzieli wielkanocnej do poniedziałku wielkanocnego, ale tylko do rana, potem już nie można było. To dlaczego tak się nazywa zespół? Dlatego, że no, ten gatunek to był dla mnie bardzo bliski. Wiele lat poświęciłem temu gatunkowi, napisałem monografię na ten temat. I też dlatego, że to jest po prostu miejscowy gatunek i miejscowa nazwa. Ten sam gatunek na Białorusi nazywa się walaczopni, no, w Polsce Konopielki czy Woloczepne. I lalymka to tylko jest no, nasze wileńskie słowo na to. I y, na Ukrainie też woloczebne. Też, hmm. woloczylne, nawet woloczylne taka nazwa jest. E, tak, tak, po prostu to jest niezwykle szeroki gatunek, nawet na tych terytoriach Rosji, które mają podłoże białoruskie, to tam też są znane te, te pieśni i po prostu to łączą nas wszystkich. Panie profesorze, niech panu powie o początkach też takiej współpracy, jak to wyglądało, jaki repertuar, jak się uczyliście, jak się teraz też uczycie. No, repertuar jest taki, jaki też znają kobiety czasami z domów, a czasami też ja po prostu zbierałem przez, no, chyba z 30 lat pieśni nie tylko na, na Wielkiej Szczycie, ale na pograniczach polsko-litewskich, polsko-litewsko-białoruskich i te pieśni my śpiewamy. Przede wszystkim to są pieśni archaiczne, bo one są inne, takie obrzędowe, bardzo dużo Pieśni obrzędowych mamy i obrzędowości dor dorocznej, i obrzędowości rodzinnej, ale też pieśni o, o stosunkach w, w rodzinie. Jestem ciekawa, czy to ma również wpływ, ta wielokulturowość, na te pieśni, które wykonujecie, czy jakoś to wpływa, panu zdaniem? To znaczy, te pieśni, które znamy z tradycji, powiedzmy, domowych tutaj, w tej miejscowości, to one mają tutaj miejscowe korzenie to potem w Związku Radzieckim no ta internacjonalność to była tylko z, z nazwy. No, rosyjski język był ten, który łączył wszystkich. To byłoby niemożliwe, żeby 15 języków ludzie zaczęli tutaj mówić, no nie. Ale miejscowi Polacy, którzy są stąd, to oni mieli własne pieśni od wieków po prostu wykonywane i oczywiście w tym to już mamy tutaj z pogranicze. W tym słychać różne języki, różne naleciałości i w tym jest bogactwo tego regionu. No nie? Ale tak, żeby no, w czasie Związku Radzieckiego to już nie powstawało takich rzeczy. Niestety rosyjski i już było to, co mogło łączyć tylko tych ludzi. Po prostu u nas się mówi, albo jeszcze mówimy po tutejszemu. Na tutejszej mowie. To taka niedrukowana, taka, taka niepisana, ta mowa. Ale mówię, tak, już jest to dwieków, że na tej prostej, po prostemu mówione, wyłącznie tylko w domu między swoich, w chacie, to znaczy. Gdy już wśród ludzi, to zawsze starali się mówić po polsku poprawnie. I chyba to, dlatego w, do dzisiejszego dnia jeszcze jest ta mowa u nas na wsiach. I na, najlepiej to Jakimś tym autobusem międzymiastowym albo tu miejscowym wsiąść, gdy dużo ludzi, to wtedy można usłyszeć tą prostą umowę. Pieśni obrzędowe bardzo często są w tym języku, tylko nasze lalemki nigdy nie są po prostu, są zawsze po polsku. Mhm. Też pieśni, które są związane no, z kościołem, który nawet pieśni pogrzebowe, one też nigdy nie są po prostu. Wszystko, co dotyczy kościoła, zawsze jest po, po polsku. Ale bardzo dużo pieśni weselnych, bardzo dużo pieśni obrzędowości dorocznej, tych pieśni co się śpiewa tylko jeden dzień w roku jest właśnie takich, w takim języku. Dla nas te regiony są muzyczne. tak? Muzyka nas łączy, ale możemy mówić różnymi językami. Tak? Można mówić gwarą dzukijską, litejską, a można mówić no, Polską gwarą Wilężczyzny, albo to też y, ten językiem po prostu. tak, Ale jeżeli chodzi o muzykę, to naprawdę jest jedność w tym wszystkim. Po prostu melodie, nieważne czy to są po litewsku, czy po polsku, to one brzmią tak samo. Tak? I nawet jest tak, że wiele melodii mamy wspólnych, wiele obrzędów mamy wspólnych. To nie jest tak, że. Kończy się jeden typ melodii, czy jeden typ obyczajowości i obrzędowości tam, gdzie mówi się w jednym języku. Po prostu po drugiej granicy, powiedzmy językowej, to się ciągnie i ciągnie się dalej na Białoruś. To nie jest tak, że nawet granicy państwowe tutaj nie mają nic wspólnego. Po prostu jesteśmy jednym regionem etnomuzycznym, nieważne po jakiemu się mówi. O lalymkach i wielokulturowości w Białej Wace na Wileńszczyźnie opowiadali Loretta Grygorowicz i profesor Gustaw Juzala. I na dziś w kiermaszu pod kogutkiem to już wszystko. Życzę Państwu dobrej, wielkiej soboty i wesołych świąt wielkanocnych. A na zakończenie dzisiejszej audycji posłuchamy jeszcze jednej pieśni ukraińskiej. To będzie... Kant ludowy w wykonaniu bandurzysty Jarosława Kryska. Do usłyszenia, Mariana Krill. Дяша, мніться нам твої сладкі зди забави, сласть ми изнуранної суть нашої генрави, суть нашої генрави. Мніться нам твої сладкі зди забави, сласть ми изнуранної суть нашої генрави, суть нашої генрави. Коти смислу, зріти препятствують, горко є сладко бити показує, високий сущий, всяк в мирі гордиться, мня дже богатий, що смерть їх боїться, що смерть їх боїться. A się śmierć czarstwoje, I im słoby raje, I im nas ślidztwoje, Što nam za пользa za cestie bivaje, Jak da smerć rangi wesma prezyraje, Wesma prezyraje, Ktoż nam za пользa o cestie bivaje, Jekda smerć ran, i wiesma prezyraje, Wiesma prezyraje. Jedina ubo, myśl wiernym da budet, Jak ja w toj dzień straszny prebuje, z nas biednych, tam skorio twita, kosztote reali wsuje nasilita. Wsuje nasilita. Jedynka: To jest radio. Autopromocja kultura jest dla każdego, a my jesteśmy dla Was.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 Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Dzień dobry. Na początek kilka informacji o końcu utrudnień. I tak też kłopotów nie ma po nocnym zdarzeniu drogowym na A1 na Śląsku. Trasa między węzłami Częstochowa-Jasna Góra, Częstochowa-Blachownia. Tu na 435 km zdarzyły się trzy samochody osobowe. Na szczęście nie mieliśmy osób poszkodowanych, ale kierowcy jechali jednym pasem w stronę na południe, w stronę Gorzyczek. 92. Kłopoty mieliśmy na trasie Kolin-Kłodawa na wysokości koła w Wilkopolsce. 303 km Tu auto osobowe uderzyło w bariery. Również obyło się bez poszkodowanych. Na szczęście, ale droga była zablokowana nie tak przez około 3 godziny. Teraz utrudnienia 92 nie ma. Krajowa droga numer 67, trasa Lipno-Włocławek. Tu z kolei kłopoty z przejazdem były w miejscowości Łochocin w Kujawsko-Pomorskiem. Na 13 kilometrze samochód osobowy uderzył w Zwierzę. Tutaj niestety, ale jedna osoba została poszkodowana, a droga kilka godzin była zupełnie zamknięta. Warunki jazdy nierówne. Na zachodzie deszcz i silny wiatr. Na wschodzie kraju dość pogodnie. Jak jednak zapowiadają synoptycy, sytuacja w ciągu dnia się wyrówna. Mówi o tym rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek. Świateczny weekend rozpocznie się od zachodu. Głęboką zatoką niżową wraz z frontem atmosferycznym, który od zachodu w głąb kraju będzie przemieszczał się i przyniesie opady deszczu i dość silny i porwisty Wiatr, tutaj te porywy mogą być znaczące. We wschodniej części kraju jeszcze sporo pogodnego nieba, natomiast od zachodu będą postępować w kierunku centrum i na wschód opady deszczu. No i ten wiatr rzeczywiście będzie dość silny, bo w porywach będzie wiał do 70 km na godzinę, a nad morzem do 80